Witajcie, no i nadszedł 22 odcinek wraz z konkursem. Będzie o kupowaniu brudki oraz o tym jak ulepszyć swój mózg. Pod koniec audycji zostanie podane zadanie konkursowe. Zaczynajmy! Już w następny poniedziałek, 11 kwietnia będzie można kupić Brudkę, Stocha czy Kowalczyk. Chodzi tu o znaczki z wizerunkami sportowców, które mają trafić do sprzedaży. Idąc za przykładem popularności znaczków z Zalatanem Ibrahimowiczem, Poczta Polska przygotowała 150 tysięcy sztuk z każdym z medalistów. Jeden znaczek będzie kosztował 4 złote i 20 groszy. Do sprzedaży trafi również okolicznościowa koperta, na której cała trójka będzie prezentować złote medale. Kłopoty z koncentracją, trudności z nauką, ciągłe zapominanie. Brzmi znajomo? Pomóc może specjalna dieta dla mózgu. Po pierwsze czerwone owoce jagodowe. Zawierają one antycyjany poprawiające pamięć. Również obniżają one ryzyko występowania chorób degeneracyjnych mózgu. Mężczyźni spożywający to owoce są o 40% mniej narażeni na chorobę Parkinsona. Po drugie, szpinak. Zawiera kwas foliowy, który pośrednio zapobiega chorobom krążenia oraz zanikom pamięci, czyli chorobie Alzheimera. Po trzecie, olej z ryb. O zdrowych właściwościach kwasów omega-3 znajdujących się w rybach słyszał chyba każdy. Kwasy omega-3 osiedlają się w części mózgu, powodując wzrost zdolności uczenia się i zapamiętywania. Najwięcej tych związków zawierają tłuste ryby morskie, takie jak śledź, tuńczyk, makrela oraz łosoś. Powinniśmy spożywać potrawy choćby w części powstałe z ryb minimum dwa razy w tygodniu. Kwasy omega-3 również pomagają w zmniejszeniu ryzyka zapadnięcia na chorobę Alzheimera w przyszłości. No i nadszedł czas na trzeci temat, czyli konkurs. Do wygrania nagroda ściśle związana z muzyką. Pytanie jest proste, ale tak naprawdę nie będzie to jedno pytanie, a będzie to seria pytań. Pytania będą się pojawiały jedno dzisiaj, drugie w poniedziałek, 7 kwietnia i ostatnie w czwartek za tydzień, czyli 10 kwietnia. Będą one dotyczyły audycji, czasem mogą dotyczyć wcześniejszych, czasem tych samych, w których po prostu się znajdują. Dzisiaj będzie pytanie z dzisiejszej audycji. Jak zostaną wybrani zwycięzcy? Sumuje się tu liczba poprawnych i najszybszych odpowiedzi różnych użytkowników. Więc tak naprawdę nie tylko będzie zależało to od tego, kto odpowie jeden raz prawidłowo, ale kilka razy. Jednocześnie może wygrać osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w czwartkowym, ostatnim z trzech etapów konkursu. Czemu? Ponieważ w czwartkowym, to już tak trochę wybiegnę do przodu, odcinku będzie pytanie dodatkowe na kreatywność. I to ono będzie miało największy wpływ. Ale... Pamiętajmy, że konkurs zaczyna się od dzisiaj i warto też na to pytanie odpowiedzieć. A pytanie jest naprawdę banalnie proste, ponieważ y, tak naprawdę dotyczy y, dzisiejszej pierwszej części audycji i brzmi ono ile kosztuje znaczek, który trafi do sprzedaży 11 kwietnia. Chodzi tu oczywiście o znaczek z naszymi medalistami z Olimpiady w Soczi. Czekam na odpowiedzi, uwaga, na mailu. Nie na Facebooku, tylko na mailu 8 gatek gmail.com 8 gmail.com Wysyłajcie i pamiętajcie, że kto pierwszy, ten lepszy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia w poniedziałek. Jeszcze nie powiedziałem o nagrodzie. Nagrodą jest miesięczny dostęp do platformy Spotify Premium. Dodatkowo dla osób, które jeszcze nie miały styczności z Spotify, będzie tak naprawdę przedłużeniem, ich darmowego okresu próbnego, który trwa również miesiąc. Czyli w praktyce będą to aż dwa miesiące pełnego premium korzystania ze Spotify. Co można w tej aplikacji zrobić? Po pierwsze można słuchać muzyki, ściągać ją na swój telefon, tablet, komputer i odsłuchiwać nawet offline. A piosenek jest naprawdę mnóstwo, więc tak naprawdę warto spróbować swoich sił no i wystartować w konkursie. Życzę Wam powodzenia. Ciekawostki były, konkurs był! Czekam na odpowiedzi i pamiętajcie o drugim etapie w poniedziałek 7 kwietnia, a w standardowej audycji słyszymy się już jutro.